Nie znajdowały pokrycia w rzeczywistości To nieprawda! kłamstwo! Tajna historia Polski Olga Braniecka w cyklu Tajna Historia Polski. Po raz drugi spotykamy się z panem profesorem Pawłem Wieczorkiewiczem. Dzień dobry Państwu, dzień dobry Historykiem, sowietologiem, wykładowcą uniwersytetu. Jak już mówiłam poprzednio, pan profesor słynie z oryginalnych poglądów, śmiałych opinii, choćby ostatnio wyrażonej opinii na temat prawdziwego rodowodu Józefa Wisarionowicza Stalina. Dzisiejsza audycja jest drugą częścią audycji na temat szeroko pojętych objęć wielkiego brata, w jakich znalazła się Polska po wojnie, a właściwie nawet jeszcze te objęcia zaczęły nas otaczać w czasie wojny. Pod tym tytułem odbyła się 30 listopada w auli Starego Bówu w Warszawie duża konferencja, na której wystąpił pan profesor z referatem pod tytułem Polska w planach Stalina. W poprzedniej audycji doszliśmy w tych Planach i śledzeniu tych planów i ich realizacji do 17 września 1939 roku, kiedy to na mocy zarządzenia, bo nie rozkazu, Kreml uznał, że Polska, a właściwie Kresy a i cała Polska jest już ziemią niczyją, no i można na tych ziemiach sobie poczynać i zająć się na prawach pierwokupu właściwie, skoro tam nikogo nie ma. W związku z tym Armia Czerwona weszła, a Aresztowano chyba 200 tysięcy polskich żołnierzy, którzy tam się znajdowali? Nawet 300. Nawet, nawet powyżej 300. To jest ciekawa rzecz, bo Sowieci za żołnierzy uznawali wszystkich mężczyzn w mundurach, na przykład harcerzy. Harcerze byli też traktowani jako formacja zmilitaryzowana. z no, doświadczeniach Komsomołu to można nawet może i zrozumieć, natomiast polskie harcerstwo naprawdę nie było formacją wojskową. Kolejarzy, pocztowców, każdy człowiek w mundurze podlegał internowaniu, jak oni to mówili, czy de facto aresztowaniu, uwięzieniu. Już w tym momencie Stalin przygotowywał atak na trzecią Rzeszę, jednocześnie w dalszym ciągu taktycznie przyjaźniąc się z Hitlerem, wymieniając z nim uprzejmości i posłańców o rozmaitej wagi i proweniencji, Stalin uznał, że jego granica zachodnia przesuwa się pod Warszawę? Tak, tak, no prawie tak. No zupełnie pod Warszawę, bo to jednak to było pierwszy pomysł 17 września. Potem tą granicę troszkę odsunięto w stronę Bóg, odsunięto na Bóg. Bo pomysł był pierwszy taki, no powtórzenia granicy z trzeciego rozbioru Polski niemal dosłownie. Stalin doszedł do wniosku tym, że trzeba wymienić wschodnią Polskę etniczną, czyli Białostoczyzna część Lubelszczyzny na Litwę. Bo Litwa początkowo wchodziła w skład strefy niemieckiej, miała wchodzić dokładnie. W związku z tym dokonano pospiesznie jeszcze we wrześniu podczas wizyty kolejnej Ribbentropa w Moskwie, nowej delimitacji, no i tak to wszystko się na tym bugu te dwa światy się spotkały. Ale może wcześniej trzeba być jedną rzecz. Pani mówiła o tym, że Sowieci wchodzą, ale ja jak wchodzą. To jest rzecz tragiczna i warta przypomnienia, bo niewiele było osób i niewiele tym bardziej już nie ma tych osób, które mogłyby się upomnieć o prawdę. Tą prawdę znamy jednak z licznych przekazów, relacji, dokumentów. Zachowanie się Armii Czerwonej na wschodnich ziemiach Rzeczpospolitej było ludobójcze, było barbarzyńskie. To, co wyprawiali żołnierze sowieccy, nie mieści się w głowie najmniej cywilizowanego człowieka, który znalazł się w kręgu jakiejkolwiek etyki chrześcijańskiej. Po prostu Sowieci powtarzali to, co wyczyniali w czasie wojny domowej z wrogami klasowymi. Tak jak katowali, mordowali białych oficerów, tak katowali, mordowali białopolaków. Jedną historię chciałbym zacytować, bo opowiadała mi to pani, która była tego świadkiem jako dziesięcioletnia dziewczynka. Mianowicie ci czerwone Armiści złapali ukrywającego się w jakiejś wieszce wołyńskiej pułkownika lekarza w mundurze polskiego pana pewno pod sześćdziesiątkę z brzuszkiem, no który z wojskiem ze strzelaniem do tych Sowietów nie miał nic wspólnego. Leczył rannych z zawodu i zaczęli się bawić w ten sposób, że rozpłatali mu brzuch, wyciągnęli kiszki, kiszki nawinęli na kołowrót studni i gonili go, dźgając bagnatami w pośladki w jedną albo w drugą stronę. To musiał oczywiście wyglądać strasznie śmiesznie, jak te kiszki się nawijały i odwijały. No, tego rodzaju zabawy sobie czerwonarmiści urządzali przy, i to trzeba bardzo dokładnie podkreślić, przy pełnej aprobacji Zobaczcie, ze strony oficerów, ze strony generalicji, wreszcie... Znaczy, sowiecki. Tak, sowiecki wreszcie Nikita Chruszczowa, który odpowiadał politycznie za działania frontu ukraińskiego, czy pana Marianki, frontu działającego na Białorusi. Chruszczow wręcz pytał oddziały specjalne, czyli oddział NKWD, dlaczego jeszcze nie ma meldunków o tym, że zabito jakichś polskich białych oficerów zabite, czy zamordowano, bo nie chodziło o zabójstwo w walce, tylko zamordowanie wziętych do niewoli i ogromnych zbrodni do dzisiaj w pełni nie jest znane. Wymordowano oficerów floty Lipińskiej w Mokranach. To są takie przedsionki Katynia. My się koncentrujemy na Katyniu, ale pamiętajmy o tym, że 39. rok był tragiczny na kresach. Do tego dochodzą lumpy miejscowe. No jak wszędzie i zawsze tak. pisał Mackiewicz. Oczywiście. Hołota się podnosi, tak. czerń wychodzi na wierzch, przejmuje władzę no i mści się jest... za swoje za swoje krzywdy, mści się na tych urojone. kogo im się podaje zwykle, na tacy. tak. oczywiście, zwykle jeszcze do tego urojone hmm. no bo te komitety biedoty czy czerwona milicja składała się zwykle z pół kryminalistów, z kryminalistów z... z tak z tego co jest piękne, rosyjskie po polsku podzielibyśmy kiedyś pasażerów społecznych Presę mamy już zalane krwią polską. Ludność cywilna jest również eksterminowana od razu, tak. od razu, bo nie ma co się bawić. W związku z tym właściwie jest, jak to się mówi, gdzie komunista przejdzie, tam nawet trawa nie wyrośnie, nie mówiąc o dzieciach, kobietach, mężczyznach, w mundurach i innej białej cywilizacji. Czy Stalin rzeczywiście przygotowywał na 6 lipca 1941 roku inwazję Niemiec? Nie. Czy nie? Moim, moim zdaniem nie, to znaczy Suwerow nie ma racji, ale Suworow nie ma racji podwójnie. Suworownie Mówimy o Wiktorze y, Suworowie, który pisze taśmowo książki. O tak. <grych> no on, on prowadzi własną buchalterię. To są jego rozrachunki. Może sam Suworow w ogóle byłby tematem do no, tak, omówienia. Natomiast on przegapił jedną rzecz. i przez Przegapił mianowicie koncentrację wojsk sowieckich na ziemiach polskich w 1939 roku. Według wszelkich zasad sztuki wojennej wprowadzenie na ziemię polskie około 2 milionów żołnierzy było absurdalne z punktu widzenia wojskowego. Do rozbicia resztek formacji tyłowych wojska polskiego w gruncie czyszczenia nie niebroniących się na mocy fatalnego rozkazu Edwarda Rydza-Śmigłego z Moskarami i tam nie walczyć. Wystarczyło 500 tysięcy żołnierzy. Pierwszy rzut. Natomiast ten pierwszy rzut uzupełniano drugim, trzecim, czwartym. A potem w... Tak. czwarta armia, ale tak. to już ale w 1931 roku. W maju. moim głębokim przekonaniu szło o to w 1939 roku, że Stalin, wiedząc przez swoje źródła wywiadowcze o planach Hitlera, ataku jesienią 1939 roku na Francję, gotował się do ataku na Niemcy w roku 39. Na wypadek, jeśli Niemcy głęboko zaangażują się we Francji, wtedy cios w plecy, Tam rozstrzygający. Tam walką tak. i tutaj nie, da rady. Tak, nie ale... Tego tak. ale Hitler tego nie zrobił, zaatakował niespodziewanie w roku 40. Kampania była błyskawiczna i Stalinowi nie dała niemal odetchnąć. No i w związku z tym znalazł się w obliczu zwycięskiej III Rzeszy. Moim zdaniem szykował się do uderzenia na Niemcy, ale w 42 albo 43 roku, nie w 41. Dowód jest bardzo prosty. Stalin był człowiekiem niezmiernie ostrożnym i zwykł kończyć rzeczy, które zaczynał. On zaczął dwa wielkie procesy, ogromnie ważne w perspektywie przyszłej wojny. Po pierwsze, zaczął proces... Unowocześniania armii. W roku 1941 wymieniono 20% sprzętu. Ten sprzęt miałem wymienić do końca 1942 roku. Rzeczywiście ten sprzęt miał być najnowszy, najnowszej produkcji dobrej próby. To... W przypadku niemieckiej produkcji nie, na Syberii? Nie, nie, tych, nie, własne. Już te, tych fabryk to, już na Syberii. Były, to już były te 34 fabryki, rzeczywiście pomagali stawiać Niemcy, ale konstrukcje już były własne. Czołgi Klimat-Woroszyłow, Jaki, Migi. To wszystko, co żeśmy widzieli potem w 1943-1944 roku, to po pierwsze. I po drugie, przypomnijcie sobie państwo, że były cztery wywózki z Kresów. Przy to nie miał być koniec deportacji. Tych no deportacji właśnie. miało być znacznie więcej. To miało skończyć się na tym, że na wschodnich ziemiach, były wschodnich ziemiach Pospolitej, były zdaniem Stalina, po prostu ani drzewo, ani kwiatek Nic nie miały nie prawa weschnąć, weschnąć po polsku. Tak. Tam ani śladu polskości nie miało zostać. Ta polskość miała być wytrzebiona fizycznie w sensie ludności, wytrzebiona historycznie i moralnie w sensie wszelkich... Tak, wykarczowane tak. nawet kamienie polne leżące naprzeciw alei wiodącej do jakiegoś dworu. Oczywiście, oczywiście. Nawet kamienie, oczywiście. Nawet, nawet kamienie nie miały zostać i ten proces także na szczęście, powiedziałbym, nie został zakończony. Stąd też nie dziwcie się Państwo, ci, którzy nie mają doświadczeń rodzinnych z Kresów, że Polacy na Kresach witali Niemców kwiatami, bo rzeczywiście po okupacji sowieckiej straszliwej, przyjście Niemców wydawało się wybawieniem i w jakim sensie? Brzmi to paradoksalnie, ale było wybawieniem, bo Niemcy z Wilna czy z Lwowa nie wywozili ludzi dziesiątkami tysięcy do obozów. Oczywiście zdarzały się łapanki, trafiali. ludzie... Na i egzekucje doświęcimy, ale w porównaniu z okupacją sowiecką te czasy są wspominane potem przez tych, któremu udało się przeżyć jako okres wytchnienia, okres ulgi, okres, który dawało się w sumie przeżyć okupacji sowieckiej nie, bo poszczególne kategorie niezwykłą dokładnością i precyzją skazywane były na zagładę. Najpierw oficerowie, potem inteligencja itd. itd. Aż do składu. Aż do skutku, mm -hmm. tak. Aż do końca. Już mamy tutaj wypaloną ziemię niczyją. Już na Bugu stoi jedna armia, a potem jeszcze do niej dobije Według rozkazu, ile pamiętam, marszałka Timoszenki i tak. generała jakąś na. Szukow. Szukow. Tam będzie prawie 3 miliony tego wojska. Będą samoloty, będą czołgi, będzie broń pancerna, będzie to wszystko. Tu mamy Hitlera, ale wiadomo, że Hitler to już jest ta Europa, ten pierwszy przystanek do rewolucji zaplanowanej przez Lenina Strockim, która miała najpierw podpalić Warszawę przez Warszawę do Berlina, a potem już Paryż i według mnie w tym zdaniu Lenina już jest kluczowe, ponieważ dowodzi, że Paryż to już jest cała Europa, prawda? Oczywiście. A tutaj było to o tyle łatwiej, że Niemcy zrobili tą podstawową robotę. Zdobycie Berlina oznaczało zdobycie Paryża w tym układzie 41 roku. To był automat. Opanowanie Berlina, zwycięstwo nad Niemcami było opanowaniem całego kontynentu. Jak mówiliśmy, Hitler wyprzedził Stalina, moim zdaniem wyprzedził go o rok. Oczywiście. Stalin gotów byłby do ataku na Trzecią Rzeszę, gdyby na przykład Hitler zaangażował się w inwazję brytyjskich. Czekał na to. Hitler z jego punktu widzenia niezwykle słusznie nie pchał swoich wojsk przez kanał La Manche, no bo trudno byłoby je z powrotem sprowadzić. To by zresztą trwało czas, którego mogło już nie być. Nie z nadbuga do Berlina nie jest tak daleko. I dlatego ten wizja, którą Suworow opisuje pierwszych godzin wojny sowiecko-niemieckiej po uderzeniu sowieckim, Od wojny y, y, tak, hipotetycznej, jest bardzo sugestywna. Mogło tak do pewnego stopnia wyglądać, ale jest druga koncepcja, która twierdzi, że gdyby Sowieci uderzyli piersi, to ich klęska byłaby jeszcze większa, ponieważ Niemcy potrafiliby odciąć te wojska sowieckie, które przystąpiłyby do ofensywy i być może to w ogóle skończyłoby się zniszczeniem kompletnym Związku Sowieckiego. No ale tutaj już nie wchodźmy na obszary historii alternatywnej, to jest ogromnie ciekawa, ale to nie przedmiot naszego dzisiejszego spotkania. Jeszcze dwa słowa o Stalinie, Stalina polskiej polityce w, w tym okresie. Jest taka grupka faworyzowana, zwłaszcza po klęsce Francji, mianowicie byli polscy komuniści. Ci co prawda nie, nie otrzymują jeszcze pełnej możliwości działania poza Wantą Wasilewską, ale patrzy się na nich dość łaskawie na wypadek właśnie, gdyby karta polską trzeba było rozegrać. I po klęsce Francji Stalin zmienia drastycznie pogląd na rozegranie karty polskiej. mianowicie Polacy zaczynają mu być potrzebni, zaczynają mówić i myśleć się o tym, że na wypadek wojny z Niemcami stworzy się Polską Socjalistyczną Republikę Sowiecką z polskojęzyczną armią, no na czele której miał stanąć, nie jest to tajemnicą, bo sam pisze w swoich pamiętnikach, pułkownik Zygmunt Berling. Już ta sprawa była dogadana, ta dywizja miała być organizowana. To miała być dywizja Armii Czerwonej, nie dywizja Polska, tylko sowiecka dywizja, ale polskojęzyczna. Tak jak była litewskojęzyczna, tak. łotowskojęzyczna na podobnej zasadzie. No i Polska, jak Litwa, Łotwa, Estonia miała zasilić, ta Polska Republika na ziemiach zdobytych na Niemcach miała zasilić Związek Socjalistycznych Republik Sowieckich. No kto wie, gdyby się powiodło to w dziewięćdziesiątym... 90... byliśmy siedemnastą republiką, tak, w... tak jak dzieci były uczone w niektórych większości szkół. Nie było to napisane w podręcznikach, ale... No, nauczycielka mówiła, że to jest taka nieformalna Siedemnasta Republika. Gdzieś. A bylibyśmy najzupełniej formalni. A bylibyśmy sformalizowani. I pytanie, czy w 91 roku dałoby się wybić w ten na niepodległe nie? Być może związek sowiecki miałby się lepiej i, i w ogóle by się nie e, rozpadł aż strach pomyśleć. No, może już pozostawmy tę sprawę. Historie alternatywne czasami są przerażające. Panie profesorze, czyli teraz będziemy przy następnej okazji mówić już o tym, co się po 21. lipca 1941 roku na ziemiach polskich o relacjach Armia Krajowa Armia Czerwona o tym jak widział Stalin, czy w ogóle mógł przewidzieć przebieg całej wojny ze swojego punktu widzenia dla siebie najbardziej korzystny czy Polska mu w tym pomagała czy przeszkadzała, no i wtedy już przejdziemy do spraw powojennych czyli do procesu XVI, do Katynia procesu XVI tak. i stalinizmu w wydaniu polskim oraz PRL-u, bo interesuje mnie właśnie zestawienie tych dwóch takich obiegowych okresów naszej historii, ale o tym następnym razem. Przypomnę Państwu, że w cyklu Tajna Historia Polski gościłam dzisiaj profesora Pawła Wieczorkiewicza. Do zobaczenia za tydzień, Panie do Profesorze. Dziękuję do zobaczenia. bardzo, do usłyszenia.